Kalendarz adwentowy Inside Baseball. 15 grudnia. No, a propos co? artystów i a propos ASP, mm -hmm. jaki jest twój największy fail jako taki, taki epicki, jako artysta? Chciałbyś przypominać Ci się coś? O, um, parę rzeczy, których nie chcę powiedzieć na głos. Masz coś co jest, dam, dam ci chwilę żebyś zastanowił się czy masz jakiś swój fail, którym oh. chciałbyś się podzielić i które byłoby śmieszne, bo Jerry McGovern to był to, to, to jest, to był szef designu Jaguara i on był odpowiedzialny za nowy, kontrowersyjny wygrant Jaguara Type 00. I nie. Według, jakby według tutaj doniesień twórca rebrandingu Marki został zwolniony, umowę rozwiązano natychmiastowo, a ochrona wyprowadziła go z budynku. Pracował w grupie Jaguara o 21 lat, pod jego okiem powstało wiele dobrych projektów itd. Wyobraź sobie jak bardzo musisz stwierdzić, że po 21 latach przychodzi ochrona i mówi... Tak zjebałeś to auto <głos> teraz, wychodzisz teraz. Ja o nim słyszałem to nie jest tylko kwestia tego auta tylko on wymyślił cały rebranding marki gdzie zmienili mhm. logo wypuścili serię, przerwali produkcję starych samochodów wypuścili serię mhm. reklam które, które były bardzo kontrowersyjne i wszyscy jakby odebrali ten rebranding jako zabicie marki. Tak. Sprzedaż ja spadła też, jakoś ja też, tak ja też tak zrozumiałem. No i, wy, znaczy wiesz, gdyby oni po tym, że kiedy zrobili te wszystkie reklamy i re redesign logo i tak dalej, wypuścili jakiś super zajebisty samochód, to zakładam, że wszystko byłoby uratowane. Ale faktycznie, czy to jest w ogóle prawdziwe auto, ten Type 00, czy to jest tylko concept car? Bo wygląda jak concept car, nie, nie jak coś, co wyszedł. faktycznie byś wypuścił. Z tego, co rozumiem, to problem jest taki, że yy, już ci mówię. Nowy projekt będzie bardzo niszowy, a podczas cyberataku jest coś takiego. O, że CyberAtak e, sprawował, że wylikowali różne opóźnienia w projekcie, spowolnienie w segmencie drogich samochodów elektrycznych i debiut został przesunięty na 2026, więc prawdopodobnie po zwolnieniu szefa designu, jakby, no nie wiem, no, wyobrażasz sobie, że zwalniasz kolesia od designu, ale i tak wypuszczasz jego auto? Nie Not yours. Później, ale <głos> musisz mu wysłuchać ten temę później jeszcze. No właśnie, czy musisz? To, ciekawe, to jest ciekawy motyw. Więc. Ja wiem. No zrobili. Mówią wygl... Tutaj Salem wrzucił, że wygl... mówi, wyglądają jak Hot Wheelsy, Ale jak wygląda Cybertruck? Chyba tak samo, nie? E, no. Znaczy nie no, nie tak fajnie, nie tak dobrze. Ten samochód wygląda jakby był zaprojektowany pod elektryczny, bo ma, jakby wygląda na bardzo aerodynamiczny. Wygląda na bardzo taki... Yy... taki też ciężko, blisko przy ziemi, nie? Mhm. Mm. Nie, w sensie no widziałem dużo różnych samochodów w swoim życiu, niektóre ładne, niektóre nie, niektóre, niektóre rzeczy mnie śmieszą, na przykład bardzo śmie śmieszą mnie bardzo nisko zawieszone auta, które jeżdżą na przykład po polskich drogach i tak tylko zjeżdżają z autostrady, to mają problem z przejechaniem powiedzmy po kostce brukowej w Wrocławiu, które jest pełno. Pamiętam na przykład, że jak kupowałem auto powiedzmy z 4 lat, nie może nie, z 3 lata temu. To był taki motyw, że e, miałem do wyboru dwa auta, które mi się spodobały. I jedno było powiedzmy takie ekstra, taka limuzyna, wiesz, z, z miękkim zawieszeniem wszystko, taki, taki, taka limuzyna do wiesz, executive, nie? czyli do, do, wożenia, do wożenia szefów, mhm. albo e, jakaś Honda. Nie? ze sportowym zawieszeniem. I pytam się, co to znaczy że sportowe zawieszenie? No twardsze. I tak zacząłem sobie patrzeć na polskich drogach i mówię, chuj mi twardsze zawieszenie, żeby jeszcze bardziej czuć dziury? Hej, jeśli jeździłbyś <grym> tylko do Szczecina, to teoretycznie jest autostrada przez cały czas. Byłoby ci super. No powiem ci, że moje auto teraz jest tak, że wszystkie inne auto zwalniają na kostkach brukowych, a ja zachowuję tą samą prędkość, w środku, więc jestem zachwycony. Ja naprawdę <grym> jestem, jestem, jestem jestem zajarany. To jest e, Ford Fusion akurat. E, więc jestem, jakby, taki taka powiedzmy średnia półka, ale jestem z niego bardzo. Może a, będziesz żałował, bo zajęty. wymieniają powstańców śląskich na asfalt, więc wiesz. Kurde. Znika kostka Kurde. w Wrocławie. Nagle się okaże, że, o nie, wszyscy inni mają tak samo wygodnie jak ja. I może być. <śmiech> <śmiech> Powinniśmy wycofać pracę zdalną. Lorety. Patrzę na tego Jaguara przez cały czas. Wiesz, wiesz jak on wygląda, jaki mam zarzut? Ten samochód wygląda jak render. I możliwe, że po prostu to są wszystko rendery? Że nie ma jeszcze fizycznego auta, któremu zrobili zdjęcie? Ale jest zdjęcie w salonie. Jest, czy to też jest render? Tak. No robią mu zdjęcia tak, jak, no sensie są fotografow fotografii, fotografowie. Fotograficy? Fotograficy którzy robią zdjęcie mu tak jakby stał wygląda jakby był światło się układa nie no odbijają się w szybach faktycznie ludzie. Wydaje mi się że jest prawdziwy. Hej. Ja tego auto nie kupię nie tak wiem, czy się... siak. Mam nadzieję nie że wiem, ktoś go budowa. kupi i będę Jak mógł by... go zobaczyć. Nie wiem w sensie wydaje mi się że no w sensie z autami jest trochę tak że no jest to jakaś budowa, albo ci się podoba albo nie. Czy mi się podoba no widziałem gorsze jest spoko nie. Czy kupiłbym go raczej? Nie, ale nie ze względu na design, tylko ze względu raczej na niepraktyczny stosunek ceny do jakości. Musiałbyś sobie wyobrazić, e... że ktoś ci oferuje e, kilka aut, które dostaniesz, tylko że warunkiem jest, że masz go używać, nie możesz go odsprzedać. Czyli na przykład, jak wybierzesz Jestem sobie Ferrari, sobie to. Musisz sobie wyobrazić, imię. że. Ze... Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ze wszystkich, że na przykład mam 10 aut i w Stalei nie mam też jeszcze takie, którym od czasu do czasu jeżdżę, żeby zrobić jakiś, jakby żeby zajechać nie wiem prze, na nie wiem piłki dązy, nie wiem do czego. Nie wiem kto, kto korzysta w jakich w jakich segmentach jakby są ludzie. No nie, wiem, zakładam, że jadę na spotkanie biznesowe takim autem. To wydaje mi się, że jest to jakaś klasa. Hmm. A chcesz zobaczyć Wieszko, jeszcze jeden wiesz, koncert z tego samochodu? Prawdę? Ja mam jeszcze jeden problem taki bardzo chętnie zaraz, tylko jeszcze patrz. skończę myśl, że mam wrażenie, że jeśli chodzi o to, to wydaje mi się, że niepraktyczne po prostu jest yy... No, no auta tego typu są dosyć niepraktyczne, nie? W Polsce na przykład no, ciężko jest zaparkować albo coś takiego i te wszystkie rzeczy sprawdzają jakby... No auta stały się bardzo popularne w ogóle wśród, nie wiem, nie, nie, wiem, nie chcę żeby to zabrzmiało pejoratywne, ale no, stały się o wiele bardziej popularne w klasie średniej niż kiedy byliśmy na przykład w na studiach tutaj we Wrocławiu. I to widać bardzo mocno na ulicach we wszystkim. No Polska bardzo przeżyła rozkwit ekonomiczny, co doprowadziło do tego, że każdy, każda rodzina ma przynajmniej parę aut. I to zmieniło bardzo mocno e, no, wygodę poruszania się w ogóle autem. Nie? Już nikt nie myśli... Chyba, że po Już nikt w ogóle nie myśli o tym, żeby jechać na uczelnię, czy do, do centrum miasta autem. No bo parkować no, tak, sama tak. nawet na dłuższy czas. Nie, Mówisz, e, to lepiej pojadę rowerem albo boltem, albo zostawię auto gdzieś i wjadę komunikacją miejską, bo bardziej się to opłaca, nie? Więc, no. e, więc w tych czasach auta no, stają się trochę bardziej jakby, nieużytkowe nie? I, i do tego jeszcze dorzucisz niepraktyczność auta, którym nie da się zaparkować, to, to jest dla mnie taki duży problem w dzisiejszych czasach z, znaczy, w ogóle decy decyzją zakupową. Możliwe, że mógłby zaparkować, zauważ że on ma jedne drzwi. To znaczy, że to jest sportowe auto takie. To nie jest auto na, na więcej osób. W Klejno, no tak, ale no... jeszcze jeden koncept do tego auta. uważam że jest że jest fajniejszy. Ten zielony. Ten zielony. No fajnie wygląda, ale wygląda to jej jest... zajebiście. Tak, także, nie, także mówię ci, że to jest kwestia, yy, no tylko że to on ma tutaj, ma inny przód, nie? Jeżeli spojrzysz na to, to ten ma przód taki bardziej sportowy, a tamten ma taki bardziej limuzynowy. No pewnie, yy. tylko że limuzyna z, z jednym, no bo to jest jeden rząd siedzeń. To nie jest limuzyna, on nie ma tylnych siedzeń. To też jest no, Ale jak porównam to z tymi zdjęciami które, zdjęciami, które są w tym artykule, gdzie on jest taki, gdzie on jest taki kwadratowy, kostkowy, no to wyobrażam sobie, że to działa. Nie wiem. Nie chcę za bardzo... Ja myślę, mówię, za że on nie jest pewnie za bardzo... taki duży. No bo nie ma tyle To z tych dwóch rzeczy wydaje mi się, że ten, ten, kostkowy jest wyjątkowszy. No może. Niech będzie. No bo takich aut, takich aut jak te zielone tutaj, no to widziałem milion. A takich nie widzę, a takich innych nie widziałem. Nie wiem. nie. Wydaje się, że wydaje się, że jest to jakaś gruba polityka i też gruba nagonka. Ostatecznie ostatecznie jeżeli faktycznie miałeś zmienić design i wypowiedzieć że jest inny to spoko. No gorzej, je, chyba jedyne co z tego się nauczymy to łatwiej byłoby im stworzyć osobną markę i wypuścić no, to jako osobną markę tak. niż niszczyć brand e, już ustalony. Mhm. Znaczy, to, to też nie jest tak, chyba że mieli bardzo dużą sprzedaż, bo to są dosyć niszowe auta. nie? Ten segment najdroższych samochodów. A co tak ja wiem, wydaje. kim ja jestem Mateusz, ja rysuję kalicy.